Rozdział 29. Wielu ludzi innych narodów odrzuci Księgę Mormona, mówiąc, że nie potrzebują dodać więcej do Biblii. Pan przemawia do ludzi różnych narodów i według tego, co zapiszą, będzie sądził świat. Nadejdzie dzień, gdy przystąpię do dokonania cudownego dzieła pośród nich i uczynię to, by spełnić obietnice, które dałem ludziom, że po raz drugi wyciągnę mą rękę i odzyskam moich, którzy są z domu Izraela. A także, abym mógł spełnić obietnice, które dałem Tobie, Nefi, i Twojemu Ojcu, że będę pamiętał o Waszej potomności i że słowa Waszych potomków wyjdą z moich ust do Waszych potomków i moje słowa przelecą do krańców świata jako znak dla moich, którzy są z domu Izraela. I ponieważ słowa moje ogarną świat, wielu spośród ludzi innych narodów powie Biblia, Biblia, my mamy Biblię i nie może być więcej Biblii, ale tak mówi Pan Bóg. Głupcy, będą oni mieli Biblię, która wyjdzie od Żydów, od Mego odwiecznego ludu przymierza. Jak dziękują oni Żydom za Biblię, którą od nich otrzymali? Co ludzie innych narodów mają na myśli, gdy tak mówią? Czy pamiętają trudy i cierpienia Żydów oraz ich posłuszeństwo wobec mnie w udostępnieniu zbawienia ludziom innych narodów? Ludzie innych narodów, czy pamiętaliście o Żydach, o moim odwiecznym ludzie przymierza. Nie pamiętaliście o nich, lecz przeklinaliście ich i nienawidzieliście ich i nie staraliście się im pomóc. Oto odpłacę wam tym samym, albowiem ja, Pan, nie zapomniałem mojego ludu. Jesteście głupcami, jeśli powiecie Biblia, mamy Biblię i nie potrzebujemy dodać więcej do tej Biblii. Czy mielibyście Biblii, jeśli nie Żydzi? Czyż nie wiecie, że istnieje więcej narodów jak jeden? Czyż nie wiecie, że ja, Pan, wasz Bóg, stworzyłem wszystkich ludzi i pamiętam o tych, którzy są na wyspach Morza. Czyż nie wiecie, że panuje w niebie i na ziemi i przekazuje moje słowo ludziom wszystkich narodów świata? Szemrzecie więc, ponieważ dostajecie więcej mego słowa? Czyż nie wiecie, że świadectwo dwóch narodów jest dowodem dla was, że jestem Bogiem i że pamiętam o jednym narodzie tak samo jak i o innym? Mówię więc jednemu narodowi te same słowa co drugiemu. I gdy dwa narody zjednoczą się w jeden, ich świadectwo będzie także jedno. I czynię to, abym mógł wykazać wielu, że jestem taki sam wczoraj, dzisiaj i zawsze, i że przekazuję moje słowa według mej własnej woli. I ponieważ przekazałem moje słowo, nie powinniście przypuszczać, że nie mogę przekazać więcej mego słowa. Oto moje dzieło nie zostało jeszcze zakończone, ani też nie stanie się to, aż nastąpi koniec człowieka, ani nastąpi to przez wieczność. Mając więc Biblię, nie powinniście uważać, że zawiera ona wszystkie moje słowa, ani też nie powinniście przypuszczać, że nie spowodowałem, aby więcej zostało zapisane. Oto nakazuję wszystkim ludziom na wschodzie i na zachodzie, na północy i na południu oraz na wyspach morza, aby zapisywali słowa, które im mówię, albowiem według ksiąg, które zostaną spisane, będę sądził świat, każdego człowieka według jego czynów, zgodnie z zapisanymi słowami. Przemówię do Żydów i oni to zapiszą. Będę mówił do nefitów i oni to zapiszą. Przemówię do innych plemion z domu Izraela, które wywiodłem i one to zapiszą. Będę także mówił do wszystkich narodów ziemi i one to zapiszą. I stanie się, że Żydzi będą mieli słowa nefitów, a nefici słowa Żydów. I nefici i Żydzi będą mieli słowa zagubionych plemion Izraela. A zagubione plemiona Izraela będą miały słowa nefitów, i, Żydów. I stanie się, że moi, którzy są z domu Izraela, zostaną zebrani na swych ziemiach i moje słowo zostanie także zebrane w jedno. I wykaże tym, którzy walczą przeciwko mojemu słowu i przeciwko moim, którzy są z domu Izraela, że jestem Bogiem, że zawarłem przymierze z Abrahamem i że zawsze będę pamiętał o jego potomstwie.